To są informacje Polskiego Radia 24. Węgierskie wybory i lawina polskich komentarzy. Prezydent gratuluje zwycięstwa liderowi opozycyjnej Tisy. Wrócił konflikt na linii ambasador USA. Marszałek Sejmu poszło o ocenę działań Donalda Trumpa. Sezon dopiero się rozkręca, a my mamy rekordową liczbę wypadków. Na koniec groźne nogi. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Modziorowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Nie było ogólnodostępnego wpisu w mediach społecznościowych, ale wywiad w prywatnej telewizji. To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluje zwycięstwa. Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać, to jest ponad, wybory parlamentarne. Tak powiedział prezydent Nawrocki w telewizji Polsat News. Powściągliwość nie dziwi, bo wyniki nie są po myśli prezydenta. Przypomnijmy, na finiszu węgierskiej kampanii, wbrew rekomendacji rządu, Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z Wiktorem Orbanem, za co był krytykowany. Tymczasem na gorąco wczoraj wieczorem wynik wyborów na Węgrzech skomentował na portalu X premier Donald Tusk. Węgry, Polska, Europa znowu razem. Wielkie zwycięstwo, tak napisał szef polskiego rządu. Eksperci studzą entuzjazm, epoka Wiktora Orbana się kończy, ale to nie oznacza, że system, który stworzył odejdzie w niepamięć, mówi politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Artur Lorek.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 audytów. Ambasador USA znów krytykuje marszałka Sejmu. Tom Rose nazywa Włodzimierza Czarzastego zagrożeniem dla dobrych polsko-amerykańskich relacji. Powód? Lider nowej Lewicy w wywiadzie dla Financial Times nazwał Trumpa liderem chaosu. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.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 Zaistnieć medialnie. Zdaniem Szymona Szynkowskiego, Welsenka spis, ta strategia jest niekorzystna dla Polski. Nie wróżę dobrze tej strategii długoterminowo ani też zyskom Polski z takiej strategii pana marszałka. Poprzednie starcie na linii Czarzasty Rose zakończyło się zerwaniem relacji amerykańskiej ambasady z marszałkiem Sejmu. Do sprawy odniósł się już były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W jego ocenie ambasador Rose powinien zachować większą powściągliwość, bo jest przedstawicielem całego kraju i jego obywateli a nie rzecznikiem Trumpa. Policja nie wyklucza, że nocny poz pożar w Słajszewie na Pomorzu to podpalenie. W ogniu stanęły maszyny budowlane, które należą do firmy przygotowującej drogę dojazdową do placu przyszłej budowy elektrowni jądrowej. Spłonął między innymi walec, koparka i ładowarka. Policja zabezpieczyła dowody. Obecnie prowadzone są w tej sprawie intensywne czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. W najbliższym czasie także zaplanowano działania z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Nie został udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Mówiła Aneta Potrykus z policji w Wejherowie. Trwa szacowanie strat po pożarze. Prawie 150 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg wydarzyło się w Polsce od początku tego roku. To najwięcej od początku prowadzenia policyjnych statystyk. Takie dane przekazała Polskiemu Radiu Komenda Główna. Choć sezon na hulajnogi elektryczne jeszcze na dobre się nie rozpoczął, to statystyki już przerażają. Od 1 stycznia to 146 wypadków, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Rannych zostało 128 osób, a trzy osoby poniosły śmierć. Tylko w ostatnim tygodniu to dwie ofiary śmiertelne. Mężczyzna z Suwałk i 26-latka z Lublina. Jeżdżący hulajnogami elektrycznymi stwarzają też realne niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg. Jeżdżą bardzo szybko, nie patrząc na to, kto idzie. Ostatnio jechała grupka przede mną na jednym kole tylnym. Komisarz Antoni Rzeczkowski przypomina o bezpieczeństwie w trakcie jazdy. Należy bezwzględnie dostosować prędkość do warunków ruchu. Od czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mieć obowiązek jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej. Podobnie będzie podczas jazdy na rowerze. Tematem zajęła się Martyna Szymczakowska. Informacje Polskiego Radia 24 Poniedziałek jest słoneczny i dość ciepły, 12 stopni. Tyle pokazują termometry na Podlasiu. Najcieplej jest w Lubuskiem, tam 17 stopni. Deszcz nie powinien przeszkadzać, jeśli popada to tylko przelotnie na Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie się waha. Na barometrach w Warszawie mamy 1023 Reklama.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 podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 7 minut po godzinie 14. Stan dnia. Dokładniej... Będą przyglądać się kontrolerzy ZUS temu, co robimy na zwolnieniu lekarskim. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które są dość klarowne i jasne. Zwolnienie ma służyć powrotowi do zdrowia, a nie być dodatkowym urlopem. Weszła dziś w życie nowelizacja przepisów, która dopuszcza wykonywanie na L4 tzw. czynności incydentalnej. O tym, czym ona jest i w jaki sposób Polacy potrafią nadużywać zwolnień lekarskich, opowie reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A zatem co od dziś się zmieniło? Od dziś można wykonywać na L4 czynność incydentalną, tak jak powiedziałeś. Cóż to takiego jest? Jest to czynność, która jest niezbędna, która jest pilna, której, uwaga, nie nakazał nam wykonać przełożony. To może być na przykład podpisanie umowy, wystawienie jednorazowe, jakiejś superważnej faktury, odebranie przesyłki kurierskiej. To jest związane trochę z naszą pracą, ale jednocześnie nie jest takim nadużywaniem zwolnienia lekarskiego. W tym chodzi o to, że wykonujemy coś raz, a nie wielokrotnie, tak jakbyśmy trochę byli w pracy, a trochę w tej pracy nie byli. Jest to ważna zmiana, bo dzięki temu nie będzie już takiej szarej strefy gdzie można było dokonywać różnego rodzaju różnych interpretacji, nadinterpretacji przepisów. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę, no to Polacy są dość kreatywni. Takiego słowa użyję, jeśli chodzi o to, co robią na zwolnieniu lekarskim. Jeśli chodzi na przykład o wyjście na spacer, pójście do sklepu, pójście do apteki, pójście do lekarza, tutaj nie ma wątpliwości, to nie jest absolutnie naruszenie przepisów o zwolnieniu lekarskim. Natomiast w wielu przypadkach, dokładnie w 28 tysiącach, w przypadku w ubiegłym roku ZUS kazał oddawać zasiłek chorobowy, ponieważ to zwolnienie lekarskie było wykorzystywane w zupełnie inny sposób niż być powinno, o czym mówi mi Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Pomorskiem. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą są na zwolnieniu lekarskim, a zastajemy ich w ich miejscu prowadzenia działalności, gdzie wykonują usługę, wakacyjne wyjazdy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 portalach społecznościowych. No i wtedy zdarza się, że my dostajemy takie informacje. No właśnie, to pewnie rozwiewa Państwa wątpliwości na pytanie, a skąd ZUS wie, co robimy na L4? Otóż trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo dużo zawiadomień. Albo od sąsiadów, albo od znajomych, albo od pracodawców którzy mają podejrzenia, że pracownik, który powinien siedzieć w domu i się leczyć, zamiast tego robi coś zupełnie innego i jego stan wskazuje na to, że równie dobrze mógłby wykonywać swoje obowiązki zawodowe, bo na przykład robi remont. Sąsiad dowie się, że, był, że jest na zwolnieniu lekarskim i taki donos do ZUS trafia. ZUS oczywiście wszystkie te informacje weryfikuje bardzo skrupulatnie. I to nie jest tak, że w każdej jednej sytuacji natychmiast Wystawiany jest wniosek o zwrot zasiłku chorobowego. Tak mniej więcej 10% może tych kontroli kończy się nakazem zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. Tutaj warto zaznaczyć, że nawet jednorazowe, takie rażące złamanie zasad tego, tych, do których powinniśmy wykorzystywać zwolnienie lekarskie może skutkować tym, że trzeba będzie oddać zasiłek chorobowy za cały okres trwania L4. Od dziś zmieniają się też uprawnienia kontrolerów ZUS-u. Będą oni mogli na przykład wejść do miejsca przebywania, zamieszkania osoby, która znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Będą mogli też na życzenie zażądać wylegitymowania się. Aneta Łuczkowska o nowelizacji przepisów i o rozszerzonych kompetencjach kontrolerów ZUS. Dziękuję serdecznie. Komentarz. Jest z nami dr Katarzyna Kalata, ekspertka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria Kalata. Dzień dobry. Dobre. Witam Panią bardzo serdecznie. Dziś weszła w życie nowelizacja przepisów, która dopuszcza wykonywanie na L4 tzw. czynności incydentalnej, ale daje też kontrolerom ZUS-u większe uprawnienia. O nich powiemy za chwilę, ale jak słyszeliśmy, kreatywność Polaków, jeśli chodzi o to, co można robić w czasie L4, nie zna granic. Jak rozumiem, ZUS-u to nie bawi i postanowił tego rodzaju proceder ukrócić.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 Zrobić. I takie sprawy ja też prowadziłam, że takie zwolnienia, na przykład były kwestionowane, jeżeli znalazł się jakiś jeden podpis, mimo to, że później sądy uchylały decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmieniały je bezpośrednio, to zakaz bardzo rygorystycznie podchodził do tych przesłanek i zakazu pracy. Teraz mamy to wskazane w ustawie i to też jest jakiś doskaz, co możemy, a co nie możemy robić. Czy te nowe przepisy są jednoznaczne? Teraz już wiadomo, co jeszcze na L4 można, a czego już w czasie zwolnienia robić nie wolno? Znaczy, szanowni państwo, jeżeli myślimy w tym momencie, że te spory z bezpieczeństwa Ubezpieczeń się zakończą, to w mojej opinii absolutnie się nie zakończą, Aha. ponieważ przepisy, one mówią e, mówią wprost. Czyli, że nie możemy wykonywać pracy zarobkowej, ani nie możemy podejmować aktywności niezgodnej z jej celem. Więc jeżeli, e, jeżeli podejmujemy jakąkolwiek aktywność zawodową, no to będzie ona ocenna, prawda? Tutaj nie, jest, nie ma literalnie wypisana, co można robić, co nie można. To są przykłady, które też pani redaktor podała do orzecznictwa. Czyli ja podam państwu taki przykład, przykład sprawę, którą prowadzę moja klientka, no, z uwagi na mobbing w zakładzie pracy, miała zalecenia, żeby wyjechała za granicę. Żeby zmieniła środowisko i, i w odpoczęła psychicznie, prawda? Ona wyjechała za granicę i, i zakład zakwestionował, zakwestionował te zalecenia lekarskie. I wylądowaliśmy, proszę w sądzie, powiem kolokwialnie, no oczywiście wygraliśmy to, no bo tutaj sąd zbadał cel dzwonienia i takie były zalecenia. Więc y, ja absolutnie tutaj y, uważam, że te spory dopiero się mogą zacząć o tą interpretację. Co prawda, więcej będziemy mogli robić na tym zwolnieniu. Czyli jeżeli nie przedłużymy naszą aktywnością się do wydłużenia tego zwolnienia, to może możemy na przykład wyjechać albo na przykład złożyć ten formalny podpis na fakturze czy na innym dokumencie. Nasza reporterka wspomniała, że w zeszłym roku aż 28 tysięcy osób musiało oddać pieniądze za zwolnienie lekarskie. To jest niemała grupa. Z czego... To wynika. My nie rozumiemy przepisów, czy celowo je naginamy albo pomijamy? Znaczy tutaj mamy 28 tysięcy decyzji, a nie wiemy z pracą, Aha, co tak. się zakończyło, więc myśmy tutaj byli precyzyjni, bo zakład ubezpieczeń społecznych zawsze w tych danych pokraje. Znaczy ja, w mojej opinii, nie mam dużo tych spraw, które, znaczy oczywiście są jednostki, które wykorzystają dzwonienie lekarskie. Wiadomo, że korzystają z dłuższych weekendów, czyli biorą na piątek, prawda, czy poniedziałek, przecież można w dużych organizacjach zauważyć taką prawidłowość. Jeżeli na przykład są żniwa i niektóre osoby prowadzą też działalność rolniczą, no to ich nie ma w tym okresie. Ale generalnie rzecz biorąc podatki znają te zasady. Osoby, które prowadzą działalności gospodarcze, te przepisy i ta linia orzecznicza jest bardzo klarowna. Tak? Więc bardziej tutaj możemy mieć do czynienia z takimi sytuacjami patologicznymi, które oczywiście mogą się zdarzyć, ale z mojej perspektywy wynika, że ZUS bardzo rygorystycznie podchodził też do odbierania tych zasiłków, bo tutaj też mogę się posłużyć innym przykładem, że trener piłkarski, który uznał bardzo poważnego wypadku samochodowego, też miał zalecenia, żeby po okresie hospitalizacji wyjść po prostu do ludzi, żeby ta głowa prawda, lepiej zaczęła funkcjonować, też wyszedł na mecz. Swojego zespołu i zakład też go pozbawił prawa do zasiłku. No niestety w sądzie później się okazało, że niesłusznie. Mm -hmm. Więc tutaj nie możemy też do końca tak dać, że te dane z zakładu ubezpieczeń społecznych musielibyśmy zweryfikować o konkretne sprawy. Więc na pewno to, co się zmieniło, nie możemy pracować nad zwolnieniem lekarskim, nie możemy naszą aktywnością powodować wydłużenia tego zwolnienia i musimy zawsze się zastanowić. tak? Rzeczywiście, tutaj trudno pewne kwestie doprecyzować, co pracą jest, a co nie. Na przykład u dziennikarzy jedną z podstawowych czynności jest myślenie, szukanie tematów, rozglądanie się po świecie. No i trudno tutaj uznać, czy w danym momencie dziennikarz myślał prywatnie, czy, czy jednak myślał w sprawach zawodowych. No ale zostawmy takie skrajne przypadki. Pani powiedziała o dość ciekawym zjawisku, mianowicie jednodniowe zwolnienia, które dość często pojawiają się, traf chciał, że w piątku. I w poniedziałek, jeśli w jednej firmie nagle kilka osób zachorowało w piątek, to rzeczywiście układa się w to dość, dość, w dość szczególny schemat. To rzeczywiście jest jakiś problem na polskim rynku pracy? Znaczy pojawiają się takie schematy oczywiście w różnych organizacjach, no to też bardzo łatwo można takiego pracownika, prawda, zweryfikować, bo tu musimy sobie powiedzieć dwie rzeczy, bo mamy dwa, dwie rodzaje kontroli. Jedna kontrola to jest taka, że pracodawca, to też jest ważna zmiana, która wyszła dzisiaj, pracodawca, który zatrudnia mniej niż 21 osób od dzisiaj też może pójść nas kontrolować w tym miejscu, w miejscu zamieszkania, czyli na przykład ja sobie tak choruję w każdy piątek, drodzy słuchacze, i mój szef uznał, że on jednak sprawdzi, ja w ten piątek jestem, czy na przykład nie jestem na działce i nie robię w ogródku. I ten szef może pójść do mnie do mieszkania, jeżeli mnie nie ma, może pojechać na moją działkę i może też nic zweryfikować i skontrolować. Tak? E więc tutaj troszeczkę musimy teraz bardziej uważać, czy na pewno ta nasza aktywność dodatkowa nie spowoduje, że dostaniemy tu prawa do zasiłku, a to jeżeli mówimy też o szefie, to możemy pójść dalej. no Jeżeli ktoś w ten sposób e cały czas działał, to też mogę podnieść sankcje e ze stosunku pracy, czyli na przykład jeżeli w każdy piątek oszukiwał, później się ok że na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych też to potwierdzi, bo dokonał kontroli u lekarza, który wystawiał te zwolnienia, bo to też możemy dostać wypowiedzenie. A chorowanie na działce i pielenie grządek na przykład w czasie zwolnienia to nie wpisuje się w czynność incydentalną? A to ja powiem, panie, szanowni państwo, to zada, że jak typowy prawnik, dlatego że jeżeli, jeżeli mam kolejkę prawda, to raczej kopanie w grudku mi nie pomoże. Ale jeżeli na przykład mam jakieś natury psychologicznej problemy, prawda, no to takie kopanie w ogródku może mi pomóc, prawda, wrócić do środowiska i wrócić szybciej nawet do tej pracy. Więc moje kopanie w ogródku może spowodować mój relaks i to, że szybciej wrócę do, do pracy, więc taka aktywność absolutnie nie spowoduje wydłużenia mojej niezdolności do pracy, więc w tym przypadku drugim kopanie w ogródku powinno być dozwolone. Aha, czyli ja już teraz nie wiem, czy od dziś jest łatwiej i klarowniej, czy niekoniecznie. No, szanowni Państwo, to, co powiedziałam na początku, to, to wcale zależy. nie jest 0,1 bo to zależy jak typowy prawnik, a ustawodawca wprowadził dodatkowe argumenty, czyli tą pracę incydentalną, bo zwykłe czynności życia codziennego i to musi być ocenne. W każdej sytuacji będzie to podlegało ocenie. Czyli pierwsza rzecz będzie sprawdzana, co mamy w tym zwolnieniu lekarskim, co możemy robić i czy to, co zrobiliśmy na przykład na tym zwolnieniu spowoduje, że dłużej będziemy chorować. Jeżeli odpowiedzi są niekorzystne dla nas, to oczywiście możemy być pozbawieni za cały okres dzwonienia. Jaśniejsze chyba są nowe uprawnienia kontrolerów ZUS. Co one przewidują? Tutaj na pewno te uprawnienia kontrolowe przewidują to, że może być też kontrolowane dzwonienie po zakończeniu stosunku pracy czy, czy tak zwanego tytułu do ubezpieczenia. Czyli na przykład jeżeli ja odchodzę z pracy, już nie ma żadnej wątpliwości, zakład ubezpieczeń społecznych może mnie kontrolować? Tak samo mój poprzedni pracodawca. Co więcej, tutaj już też nie będzie wątpliwości, że może być kontrolowany zasiłek opiekuńczy. Czyli jeżeli ja, moje dziecko jest chore, proszę o dzwonienie, z tytułu właśnie tej choroby Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wejść do mojego miejsca zamieszkania, sprawdzić, czy jest na przykład inny opiekun, który mógł w tym czasie e, zapewnić opiekę mojemu dziecku. Jeżeli oczywiście te przesłanki... Będą takie, że ja nie powinnam brać tego dzwonienia, to też mogę zostać pozbawiona tego dzwonienia lekarskiego i środków z, niego, z tego tytułu. Mm -hmm. Jak rozumiem, tu znów funkcjonuje stwierdzenie, to zależy, bo może okazać się, że ktoś opiekuje się dzieckiem, jest jeszcze w gospodarstwie domowym inna osoba, ale na przykład pracuje zdalnie. Dokładnie, więc tutaj też niestety będzie to ocenne. Tutaj y, up odpowiadając na wiele pytań będziemy musieli bardzo dokładnie analizować konkretny stan faktyczny, więc przepisy nie do końca zostały uproszczone. Zostały, będą one bardzo ocenne i będzie każda sytuacja podlegała weryfikacji. A jak wygląda sprawdzanie tego, co delikwent robił no, w czasie zwolnienia lekarskiego wstecz? Jak to się odbywa? Znaczy tutaj mamy, nie mamy wielu możliwości. Możemy zrobić, znaczy tak, ZUS może sprawdzić, zapytać zawsze lekarza, jaki jest kod tytułu mojej choroby i zweryfikować. To bo pracodawca tego nie widzi, prawda? Czyli zapytać, czy na przykład jak, wie, jak znajdzie to na tych mediach moich społecznościowych, że byłam, nie wiem, w Krakowie czy gdzieś na Cyprze, to może zapytać, czy mój wyjazd na przykład nie spowodował wydłużenia mojej choroby. Jeżeli ja miałam złamaną nogę i miałam zalecenia, że mam leżeć, teraz podróżuję po świecie albo chodzę po rynku, no to oczywiście tutaj na tej podstawie ZUS może wydać decyzję, która zobowiąże mnie do zwrotu zasiłku. Więc w tej tej sytuacji może wstecz to orzec. Ja prowadziłam też takie sprawy, gdzie na przykład ZUS weryfikował obecności uczestników na jakichś meczach sportowych czy na jakichś właśnie aktywnościach takich, prawda? Czy, czy z prasy uzyskiwał jakieś, prawda, zdjęcia, że jakąś osobę po prostu była na jakimś zdjęciu czy na jakimś portalu społecznościowym po prostu, tak? Więc wstecz też można weryfikować. Też prowadziłam taką sprawę, gdzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprosił na przykład o wszystkie dokumenty, wszystkie faktury, które wystawiła dana osoba. Osoba, prawda? I też było wiadomo, kto wystawił, czyli na przykład, że właściciel firmy wystawił. Tutaj oczywiście sądowo udało się później e, zmienić tą decyzję, bo sąd wskazał, że no fakturę trzeba było wystawić w w terminie, no bo wymagają tego przepisy prawa podatkowego i to właśnie była ta czynność incydentalna. Więc tutaj przedsiębiorca, którego obroniłam, udało się akurat tutaj uzyskać korzystny wyrok. Hmm. Wspomniała pani o nodze i podróżach, a gdybym na przykład miał złamaną rękę i chciał pojechać do Krakowa posłuchać hejnału na rynku, mogę czy nie mogę? W mojej opinii mógłby pan pojechać, ale warto zawsze to skonsultować z lekarzem mhm. i, i pytać, czy taka podróż na pewno nie będzie uznana za wykorzystywanie dzwoniacji Celem. No i warto też zadać takiej sytuacji, żeby lekarz to jednak wpisał w tej dokumentacji naszej medycznej, tak, że zaleca, że mogą być dokonywane podróże czy jakieś takie inne rzeczy, bo jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował, to w pierwszej kolejności też zapyta lekarza, co jest w naszych dokumentach medycznych, więc warto też o to zadbać. Wracamy do uprawnień. Kontrolerzy będą mogli też delikwentów wylegitymować i wejść do mieszkania albo do domu? Tak, dokładnie. Mówię o tym artykuł 68c, który się zmienił, że czynności kontrolne będą mogły być prowadzone w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu, gdzie ta osoba po prostu przebywa. I będą mogli wejść i porozmawiać z nami, sprawdzić, kto jest z domowników obecny w mieszkaniu bądź miejscu, w którym przebywamy i sporządzić z tych czynności też protokół będą musieli. Mm -hmm. To jest duża zmiana, bo właściwie będą mogli zachowywać się tak jak, dajmy na to, policjanci czy przedstawiciele służb mundurowych. No dokładnie tak, czyli teraz już nie będzie żadnej wątpliwości. Będziemy musieli wpuścić tego inspektora. Jeżeli go nie wpuścimy, to będziemy na pewno musieli wytłumaczyć, z jakiego powodu nas nie było, albo nie wpuściliśmy takiej osoby. Czy, aha, Czyli nie można odmówić wpuszczenia kogoś do mieszkania? Nie można znaczy, powołać się odmówię... na nakaz rewizji na przykład? No nie, no mamy tutaj bezpośrednio to wprowadzone w sprawie, więc inspektor ma takie uprawnienia. Jeżeli takiej osoby, jeżeli inspektora nie wprowadzi, nie wpuścimy, albo nawet naszego szefa, który przyszedł na kontrolę, to możemy ponieść po prostu z tego tytułu negatywne konsekwencje. Czyli możemy, może być uznane, że dzwonienie zostało wykorzystywane sprzecznie z celem, ale na przykład jeżeli byśmy nie wpuścili, i załóżmy ja biorę prysznic i nie słyszę, no to jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych do mnie napisze, albo mój szef i wytłumaczę, że w tym momencie brałam prysznic no to w mojej opinii, no tutaj nie ma podstaw, żeby mi pozbawić. Ale jeżeli ostentacyjnie zapuka do mnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych do domu, powie, że przychodzi na kontrolę, a ja zasłonię się RODO albo jakimiś innymi przepisami nie wpuszczę, to mogę być pozbawiona prawa do zasiłku. Pytanie tylko, jak udowodnić, że o danej godzinie brało się prysznic? A, wieszam co, no to... <głos> To zawsze trzeba złożyć jakieś wyjaśnienie, no to już już nie, nie możemy dochodzić do absurdu, prawda? Wystarczy, że złożę oświadczenie, no bo przecież no, nie mam jakiejś dokumentacji, prawda? Więcej <śmiech> z tej okoliczności albo innych rzeczy. No ale troszeczkę no tak. to będziemy dochodzić do absurdu, no jeżeli będziemy musieli udowadniać pewne czynności, prawda, że wykonywaliśmy. Akurat w tej kwestii moja wyobraźnia nie zna granic. Porozmawiamy chwilę jeszcze o zawiadomieniach, których też jest całkiem dużo. Czy to działa w ten sposób, że do ZUS-u zgłaszają się i pracodawcy, i na przykład znajomi w pracy, żeby... Podzielić się swoimi obiekcjami, wątpliwościami? Znaczy do tej pory też szefowie składają na przykład zawiadomienie. No bo jeżeli, szanowni państwo, no jeżeli komuś dajemy na przykład wypowiedzenie i wiemy, że od nas dnia ta osoba idzie na dzwonienie lekarskie, no to wiadomo, że to dzwonienie, no nagle ta osoba się źle nie poczuła. Wiadomo, że... Znaczy nie oszukujmy się, że nie jest problemem w dzisiejszych czasach też uzyskać dzwonienie lekarskie. Więc ja... No to oszukuję... pani powiedziała. No taka jest Prawda. No to chyba, chyba Ameryki w konserwach nie odkryłam, bo chyba większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego. I ja oczywiście uważam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi weryfikować to, musi to oczywiście kontrolować, ale lekarze, którzy wystawiają dzwonienia, gdzie nie było podstaw, powinni ponosić konsekwencje, prawda? Zakład może zabrać takie uprawnienia na trzy miesiące, albo na dłuższy okres. No ale szanowni, szanowni państwo, no wiemy o tym, tak? że Więc takie dzwonienia oczywiście muszą być kontrolowane i jeżeli taka osoba skorzystała z takiego dzwonienia, no to nie powinna otrzymać za niego ani prawa do zasiłku, ani prawa do wynagrodzenia w To, że czasem szef zgłasza się na przykład do Zakładu Ubezpieczeń i stwierdza, że to czy inne zwolnienie budzi jakieś jego wątpliwości albo wręcz podejrzenia, to rozumiem, ale zgłaszają się też koledzy, czasem sąsiedzi z troski o dobro chorego? Znaczy... No, ja, nie wiem, panie, szanowni państwo, zają na, na to pytanie odpowiedź. No taki mamy klimat. No jesteśmy trochę psami ogrodnika, w to już powiem, no i czasami nam przeszkadza to. Oczywiście ja uważam, że no, Jeżeli takie donosy są skuteczne i faktycznie wykonujemy pracę zarobkową albo przyczyniamy się do przedłużenia tego zwolnienia, no to oczywiście te, ta wypłata naszego zwolnienia jest pokrywana z naszych składek, mm. z naszych środków. Więc ja uważam, że jeżeli faktycznie ktoś nie wiem robi naprawę w ogródku albo remontuje dom, a siedzi na zwolnieniu trzy miesiące i chwali się sąsiadom, taka osoba powinna być poprawiona prawa do zasiłku. I jeżeli ktoś się przyczynia do tego, żeby zakład mógł szybciej taką osobę znaleźć i pozbawić jej prawa, to ja uważam, że tak powinniśmy też niestety działać. To jeszcze jednym zdaniem na koniec. Czy w związku z nowelizacją przepisów myśli pani, że będzie miała pani teraz dużo więcej pracy niż dotąd? Ja myślę, że będę miała tyle samo. Ja myślę, że mi pracy nie zabraknie. Jak i innym mecenasom zajmującym się problematyką zakładu ubezpieczeń społecznych i prawa ubezpieczeń społecznych. Doktor Katarzyna Kalata, ekspertka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kancelaria Kalata. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Jest 14.30. Aleksandra Kozera zapraszam. Komisja Europejska chce wykorzystać wyborczą porażkę Wiktora Orbana do zniesienia zasady jednomyślności w sprawach zagranicznych. Szefowa komisji Ursula von der Leyen przypomina, że ustępujący premier Węgier wykorzystywał tę zasadę do blokowania pomocy dla Ukrainy. Aby tego uniknąć, w przyszłości decyzje dotyczące polityki zagranicznej Unii miałyby być podejmowane większością kwalifikowaną. Na zmianę muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie. Węgrzy zagłosowali za rewolucją i poparli potrzebę systemowych zmian w państwie. Tak wynik wyborów nad Balatonem ocenia hungarysta profesor Bogdan Guralczyk. Były zastępca ambasadora Polski na Węgrzech zwraca uwagę, że większość konstytucyjna dla partii Petera Modziora to efekt rewolucji przy urnach wyborczych. Rewolucja jest procesem, czyli jeszcze się będzie to toczyło, ale najważniejszy moment był w dniu wczorajszym. To była rewolucja. Kiedyś Orban w 2010 roku, jak dochodził do władzy i też zdobył konstytucyjną większość, to nazwał to Filkie forodolą, czyli rewolucją przy wyborczych górnach. Wynik wyborów na Węgrzech to bardzo silny sygnał dla Donalda Trumpa i proputinowskich sił w Europie, że przegrali, dodaje ekspert. Ostateczny podział mandatów poznamy najpóźniej do 4 maja. O tym mówił kilkanaście minut temu sam Peter Modzior podczas powyborczego wystąpienia w Budapeszcie. Współpraca gospodarcza, technologiczna i naukowa to główne tematy rozmów premiera Donalda Tuska z przedstawicielami południowo-koreańskich władz. Szef polskiego rządu podziękował premierowi Kim In sokowi za wsparcie ambicji naszego kraju dotyczących stałego członkostwa w grupie G20. Z wielką satysfakcją przyjąłem deklarację pana prezydenta i liczę tutaj też na dobrą wolę i pełne wsparcie pana premiera, jeśli chodzi o stałe członkostwo. Polski w grupie G20. Polska jest uczestnikiem najbliższego szczytu, została zaproszona. Jesteśmy 20-21 gospodarką świata. Jesteśmy państwem demokratycznym. Podczas wizyty premiera w Seulu podpisano deklarację w sprawie podniesienia rangi stosunków polsko-koreańskich do partnerstwa strategicznego. Będą rozdawać żonki, by przypomnieć o bohaterach z warszawskiego getta. W niedzielę odbędzie się czternasta Odsłona akcji Łączy nas Pamięć. Jej symbolem są żółte papierowe kwiaty, które nawiązują do ostatniego przywódcy powstania, mówi wicedyrektorka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Łucja Koch. Marek Edelman co roku dostawał anonimowe żółte kwiaty. Opowiedział o tym Hannie Kral i to zainspirowało zespół Muzeum do stworzenia tego papierowego żonkila. Muzeum z okazji 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim przygotowało dodatkowe wydarzenia. W czwartek odbędzie się pokaz specjalny filmu pianista, a w niedzielę na terenie muzeum zagra orkiestra Symfonia Warsowia. Odwiedzający usłyszą tradycyjne pieśni żydowskie i powstańcze. Ode mnie dziś to wszystko za pół godziny. Punktualnie o 15.00 przywita się z Państwem Ewelina Kamińska. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 14.00. Dnia Węgrzy wybrali Europę i demokrację, odrzucili Rosję i autorytaryzm. Tak wybory w, w tym kraju komentują politycy koalicji rządzącej, polskiej oczywiście. Politycy opozycji z kolei zastanawiają się, jakie błędy w kampanii wyborczej popełnił Viktor Orban. W tle pojawia się sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy prawdopodobnie będą musieli wrócić do kraju. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwio, jak wczorajsze wybory na Węgrzech i ich wynik są komentowane? W Sejmie. Dla polityków koalicji rządzącej wynik wyborów świadczy o tym, że Węgrzy wybierają proeuropejski kurs. To dowód na to, że mają dość autorytarnych rządów Wiktora Orbana. Tak mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która gościła dziś w Sejmie podkreślała, że Węgrzy są już zmęczeni rządami Wiktora Orbana.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 Gratulacje. Cieszę się. A co ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim? Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Peter Modzier e, mówił, e, że cofnięte zostanie zgoda na e, azyl polityczny i że politycy będą musieli wrócić do kraju. Z tym, że Katarzyna Połczyńska na obawia się, że tak szybko do Polski jednak e, nie wrócą. Przypomnę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mają m, sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Jest zobowiązanie, jak rozumiem można powiedzieć, nowego, przyszłego premiera, że zostaną z Węgier jak najszybciej wydaleni. Natomiast czy w międzyczasie nie uciekną i nie będą szukali sobie znowu jakiegoś uchodźstwa bezpiecznego po to, żeby nie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, no tego nie można wykluczyć. Pytane o tę kwestię były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Szymon szynkowski Welseng Mówił o dwóch aspektach tej sprawy. O aspekcie politycznym i moralnym. Jak podkreślał, on jest za tym, by stanąć twarzą w twarz z wymiarem sprawiedliwości. Są dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt, że dzisiaj nie możemy liczyć na działania niezależnej prokuratury. Prokuratura jest obsadzona w sposób budzący wątpliwości, działa w sposób budzący daleko idące wątpliwości. Minister Żurek w ogóle nie ukrywa nawet w publicznych wypowiedziach tego, że on zamierza ścigać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje ręczne dyspozycje, jak to ściganie ma wyglądać. I to jest jeden aspekt sprawy. A drugi aspekt sprawy jest taki, że mimo tych okoliczności ja uważam, że trzeba stawać tutaj na miejscu i bronić swoich racji. I e, e, Nawet w warunkach takich które są nie fair ze strony prokuratury i w których nie możemy liczyć na niezależny proces. Szymon Szynkowski-Welsenk mówił też o błędach popełnionych przez Viktora Orbana w kampanii wyborczej. Podkreślał, że skupił się on na sprawach międzynarodowych, gdy tymczasem Węgry są dotknięte kryzysem gospodarczym, kryzysem ekonomicznym i takie kwestie najbardziej interesowały wyborców. A według szacunków, według wyników obliczonych już na podstawie niemal 99% przeliczonych głosów na Węgrzech, partia TISA Petera Madziara może liczyć na 130 8 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, a Wiktor Orban i jego koalicja otrzymała 55 mandatów. O tym wszystkim informowała z Sejmu Sylwia Białek. Dziękuję bardzo. Komentarz Michał Wróblewski, Wirtualna Polska, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście skupiamy się na początek na tym, co wydarzyło się na Węgrzech, ale też zastanawiamy się, czy będzie to miało jakieś przełożenie na sytuację polityczną i atmosferę polityczną w Polsce. Myśli pan, że ten bardzo wyraźny gest wyborców węgierskich, to bardzo wyraźne zwycięstwo opozycyjnej Tisy może jakoś uskrzydlić rządzących w Polsce i przytłumić nieco aspiracje opozycji? Aż w takim stopniu to się nie przełoży. To, co się wydarzyło na Węgrzech, na sytuację w, w Polsce, też nie przeceniałbym tego. Oczywiście w, w samym kontekście węgierskim ta zmiana jest niebywale istotna po 16 latach. Wiktor Orban, który, który zabetonował właściwie całe państwo i o czym przyznaje również polska prawica. czy politycy, którzy mają bardziej taki racjonalny, chłodny ogląd sytuacji, sami to przyznają, że Wiktor że Orban właśnie to zrobił, a mimo wszystko władzę stracił. Natomiast też nie przeceniajmy, że sytuacja w innym kraju wpłynie bezpośrednio na percepcję polskich obywateli, ich postrzeganie. Znaczy, gdyby to miało miejsce przed wyborami w 2023 roku, to jasne, być może ta fala entuzjazmu na Węgrze gdzieś tam by się przełożyła na, na, na falę entuzjazmu w Polsce i wpłynęła jakoś na, na wybory. Natomiast Wybory przejęła koalicja nazywana przez wielu koalicją 15 października w 2023 roku i to już się stało, więc nie wiem w jaki sposób miałoby to wpłynąć na sytuację w Polsce bezpośrednio, natomiast na pewno pewne pewne rzeczy zostaną ruszone do przodu, choćby na forum unijnym. To znaczy Peter Madior mając swoje... Pewne poglądy polityczne, sympatie i tak dalej, i tak dalej, zupełnie inne podejście do polityki unijnej spowoduje choćby to, że miliardy dla Polski w, w kontekście naszej pomocy dla Ukrainy zostaną uruchomione i de facto odblokowane te pieniądze, przypomnę, Wiktor Orban blokował. Chodzi o choćby 2 miliardy złotych. Więc pozostałe środki, choćby w ramach PO z, z unijnej kasy, trafi do Węgrów i to też zmienia sytuację, ale znów nie sytuację Polaków bezpośrednio ale sytuację Węgrów. Natomiast no, jest to na pewno interesujące, że y, przyszły premier y, rządu węgierskiego w pierwszą wizytę zapowiadaną ma się udać właśnie do Polski, do Warszawy. Ale znów, czy to jakoś wpłynie na polską scenę polityczną? No nie sądzę. No to będzie jedna z kolejnych wizyt zagranicznego przywódcy y, u nas w kraju i w zasadzie tyle. Natomiast to no, powtarzam, w kontekście węgierskim, w kontekście unijnym ta zmiana na pewno była przez wielu oczekiwana i na pewno będzie znacząca. Ciekawe, czy wczoraj wieczorem albo dziś rano na przykład Wiktor Orban pomyślał i ty, Brutusie, przeciwko mnie, bo przecież Peter Modzior wywodzi się z Fidesu. Wspominamy o tych relacjach, no bo przecież pojawiało się w polskiej polityce hasło Budapesztu w Warszawie, a poza tym dwaj bardzo prominentni Azylanci cały czas jeszcze przebywają w Budapeszcie i pojawia się pytanie, czy tam zostaną, czy może jednak do Polski wrócą, a jeśli tak, to znów odżyłaby... Sprawa rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. Myśli pan, że taki scenariusz jest możliwy? Powrót Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Polski? No i to już jest taka interesująca sprawa o tyle, że jest interesująca zarówno w tym kontekście politycznym, jak i prawnym. Znaczy nowy przyszły, czy przyszły premier Węgier podkreślał to, że, dokona, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wrócą pierwszego dnia po przejęciu przez niego władzy zostaną wydaleni z, z Węgier, zostaną skierowani do Polski, ale to, to się da tak prawnie, łatwo zrobić? No, no nie, no to sądy też muszą e, pewne decyzje podjąć i ten proces pewnie jeszcze potrwa. Zresztą, tak jak mówiłem, Viktor Orban zabetonował państwowe instytucje, szereg instytucji, o których mogę powiedzieć, chociaż pewnie nie starczy na to czasu, które są cały czas opanowane i trudno będzie je odbić, więc to nie będzie takie proste, ale już dzisiaj w samym Prawie i Sprawiedliwości, bo też dzisiaj zaciągnąłem języka, rozmawiałem z kilkoma politykami PIS-u, również właśnie zadając pytanie, co dalej z Ziobrą i Romanowskim, to, to oni będą, oni mówili, niektórzy z nich, że Ziobro i Romanowski być może trafią do Stanów Zjednoczonych, ale kiedy to się stanie, to nie wiadomo. Natomiast no, moi rozmówcy twierdzili, że Ziobro i Romanowski będą robić wszystko, aby nie trafić do Polski, bo tutaj zostaną po prostu aresztowani prawdopodobnie skończą w więzieniu. Zarzuty mają tak mocne i w tak wielu kwestiach, że prawdopodobnie tutaj ten ich los jest przesądzony, więc panowie będą robić wszystko, żeby jednak do Polski nie trafić i ich sytuacja jest niezwykle, niezwykle trudna, no, ale sami sobie na to zapracowali, więc to już powinien być ich, ich problem. Natomiast sam problem taki wizerunkowy Prawo i Sprawiedliwość ma niewątpliwie. Ja też dzisiaj obserwuję na portalach społecznościowych dyskusje w ramach właśnie środowiska prawa i Sprawiedliwości. Do tego są włączani politycy czy urzędnicy z Kancelarii Prezydenta, tacy jak Sławomir którzy nagle zdobyli się na krytykę i taką bardziej racjonalną, chłodną ocenę Wiktora Orbana, twierdząc, że jednak chyba niezbyt dobrym pomysłem było tak duże angażowanie się w to utrzymywanie dobrych relacji z Orbanem, popieranie go w kampanii. No, szkoda, że takie słowa są Wyrażane po nich czasie. Znaczy, niektórzy na to też zwracają uwagę, że, że odwagą byłoby coś takiego formułować, zanim jeszcze do tych wyborów e, doszło. Natomiast no, niektórzy przed chwilą przeczytałem wpis na portalu X profesora Piotra Glińskiego, czyli czołowego polityka Pisu, e, który twierdzi, że to przegrana Orbany jest absolutnie złą wiadomością dla Polaków, tylko że ja godzinę temu usłyszałem zupełnie coś innego e, od innego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który przyznał, że jednak tak silne angażowanie się w. Utrzymywanie czy budowanie relacji z Orbanem, politykiem absolutnie proputinowskim, prorosyjskim, utrzymującym te relacje z, z Rosją, że to był błąd, że wizyta prezydenta Karola Nawrowskiego na Węgrzech, to znaczy sama wizyta nie, ale spotkanie z Wiktorem Orbanem to był błąd, że tak silne zaangażowanie się Mateusza Morawieckiego po stronie Orbana to był błąd. i Ja się z tym zgadzam, bo dzisiaj politycy Prawej Sprawiedliwości, wiedząc, że nic nie ugrali, muszą się z tego teraz albo tłumaczyć, albo chować głowy w piasek. Albo udawać, że pierwsze słyszą takie nazwiska jak Orban na przykład. Przykład. Rzeczywiście ma pan rację, że dziś te komentarze wydają się być spóźnione, tym bardziej, że gesty Solidarności, gesty poparcia, czy wsparcia pojawiały się jeszcze całkiem niedawno, kiedy już były sondaże dość wyraźne, wskazujące na przewagę partii TISA. Można było po prostu zachować pewną powściągliwość. Tak się nie stało i teraz jakoś opozycja musi sobie z tą kwestią wizerunkową poradzić. A na chwilę wracając jeszcze do Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Niezależnie od tego, czy trafią do Polski, czy do Stanów Zjednoczonych, myśli pan, że ta kwestia znów nabierze impetu politycznego i znów stanie się przedmiotem dyskusji wykorzystywanym przez jedną i drugą stronę? Być może tak będzie. Nie wykluczam tego i znowu ten temat może zdominować agendę publiczną, natomiast e, jeśli chodzi jeszcze o Węgry i, i, i to, jak, jak politycy podchodzili do tych wyborów. Ja, znaczy, ja e, miałem sam poczucie zażenowania, chociaż m, m, zwykłem nie mówić tego w takich kategoriach, jak rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, ale kilka dni temu jeden z uszedł, u, u, uczestników takiej eskapady na Węgry, bo tam grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, chyba kilkanaście osób z klubu parlamentarnego PiS udała się do Węgier. Jedni jechali pociągiem, drudzy tam dolecieli samolotem,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 jako obywatel polski byłem trochę zniesmaczony słysząc tego typu rzeczy, no ale to jest problem polityków PiSu dzisiaj, że oni się muszą z tego wszystkiego tłumaczyć i to, mówię też że na takim poziomie bardziej ogólnym, że tak silne zaangażowanie się, chwalenie m, zagranicznych polityków czy przywódców e, jest po prostu ujmujące I, i polscy politycy nie powinni się tak mocno angażować, dzisiaj się okazuje w, w przegrane sprawy i w przegranych polityków. Czy tego rodzaju postawy, tego rodzaju gesty, jak modły za powodzenie Orbana i Fideszu w czasie wyborów uwiarygadniają to, co mówił premier Tusk w czasie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej, sklejając niejako piątkę Putina z podejściem Prawa i Sprawiedliwości do kwestii polityki europejskiej? Nie, no tutaj ja te wypowiedzi oczywiście też uznaję jako populistyczne, by nie powiedzieć propagandowe, no, ale to jest taki charakter mm, wypowiedzi no, liderów politycznych w Polsce w ogóle. Tak? Znaczy Przemysław Czarnek podobną propagandę i populizm stosuje, mówiąc o, o jakiejś piątce Tuska i prawica od 15 lat powołuje się na zdjęcia czy nagrania z rozmowy z obecnego premiera, z obecnym włodarzem reżimu, jakim jest Rosja, czyli, czyli Putinem. I to jest ten populizm, którego, od którego nie odejdziemy. Tak? Znaczy, I teraz y, y, klejenie przez premiera Donalda Tuska, nie wiem, choćby Karola Nawrockiego jako tego pro-putinowskiego polityka, no dlatego, że spotkał się z Wiktorem Orbanem. No nie, no to jest jednak y, pójście zdecydowanie za daleko i ja to puszczam mimo uszu. Jako dziennikarz jestem przyzwyczajony do tego, że takie wypowiedzi padają. Ja bym jednak y, skupił się właśnie na takiej krytyce punktowej i uznaniem tego, że błędem było, że politycy PiSu z Orbanem się spotykali i tak mocno angażowali się w jego popieranie, ale to, już, to jest jedna sprawa, natomiast drugą sprawą jest mówienie i na to raczej nie ma żadnych dowodów, że to sami politycy PiSu realizują politykę proputinowską. No nie, no gdyby nie rząd, to, to też jakby stwierdzam fakt obiektywny, to nie jest moja ocena czy, czy próba obrony liderów Prawa i Sprawiedliwości, tak? ale gdyby nie liderzy Prawa i Sprawiedliwości w roku 2022, to Europa prawdopodobnie tak bardzo by się nie zaangażowała w pomoc i wsparcie Ukrainy, a jednak polski rząd był jednak w awangardzie tych, które, które Ukrainę wspierały, tak żeby naprawdę nie doszło do tego, że Rosja najedzie na Kijów, więc ja bym raczej zalecił mniej populizmu, więcej chłodnej wody na, na głowy polskich polityków i to wzajemne oskarżanie się o to, kto jest bardziej proputinowski, naprawdę szkodzi polskiemu państwu w ogóle. I to był premier Mateusz Morawiecki, który kanclerzowi Szolcowi powiedział, że pomysł wysłania pięciu tysięcy hełmów na Ukrainę. To jest jakiś ponury żart. O takich gestach warto też pamiętać. A wracając do Rady Krajowej, myśli pan, że to był sygnał startowy do kolejnej kampanii, że już teraz partie będą zwierały szyki i przygotowywały się na wydarzenia za kilkanaście miesięcy? Tak, to się już dzieje. Faktycznie premier Donald Tusk też chyba obserwując to, co się dzieje po tej prawej stronie, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość po tych miesiącach kryzysów, konfliktów personalnych, które ja też właściwie każdego tygodnia, kilka razy tygodni opisywałem po tych dołkach sondażowych. No, co prawda nie ma tych zwyżek jeszcze, ale, ale przynajmniej gdzieś tam to Prawo i Sprawiedliwość się ruszyło. Ma tego kandydata na premiera, można go różnie oceniać, ale coś się dzieje. Premier Donald Tusk, widząc to, również chyba stwierdził, że czas nadszedł, żeby choćby wskazać ekipę ludzi i on to właśnie zrobił na Radzie Krajowej, która przynajmniej zacznie przygotowanie do kampanii parlamentarnej i to z moim zdaniem to był ciekawy gest, że premier Donald Tusk wskazał na grono dziesięciu polityków i polityczek, parlamentarzystów i parlamentarzystek yy, młodych, yy, niektóry, niektórzy z nich są zaprawieni już w bojach kampanijnych, ale niektórzy nie mają aż takiego doświadczenia i mogą być wręcz nieznani szerzej opinii publicznej. Postawił na młodych ludzi, nie na partyjny beton jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie, yy, jak to wyjdzie w praniu, bo no, warto pamiętać o tym, to, to znaczy to też jest yy, fakt, yy, któremu trudno zaprzeczyć. Że inaczej się prowadzi kampanię jak już jest się przy władzy, oczywiście ma się pewne zasoby państwowe i tak dalej, ale jednak jest to już wrażenie takiego zużycia, być może zmęczenia, a inaczej, kiedy jest się w opozycji, ma się ten ciąg na bramkę. No tylko, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło 8 lat i teraz trudno im, choćby Prawo i Sprawiedliwość jest ostrzeliwane przez Konfederację, bo Prawo i Sprawiedliwość próbuje udawać, choćby w sprawie ksefu, że czegoś nie wprowadzało, nie zrobiło, a dzisiaj się temu sprzeciwia, czyli zmienia pogląd o 180 stopni, tak, i naraża się tym samym na przykład wyborcom prawej strony, no ale z drugiej strony Donald Tusk też inaczej będzie prowadził tę kampanię niż w 2023 roku, bo jednak pewne rzeczy się wydarzyły w ciągu tych dwóch lat. Sytuacja w ochronie zdrowia jest jaka jest, jest zła. Sytuacji w wymiarze sprawiedliwości również nie udało się naprawić. Te rozliczenia tak oczekiwane przez wyborców koalicji 15 października, też chyba w wielu aspektach nie idą, tak jak wielu oczekiwało. Więc sam jestem ciekaw, jak ta kampania będzie e, przebiegać. Bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, znaczy zbyt mało czasu minęło, żeby Prawo i Sprawiedliwość sytuowało się dzisiaj jako partia zmiany, partia nadziei. No, no nie, Prawo i Sprawiedliwość rządziło prawie dekadę, więc też ma bardzo duży problem, zwłaszcza wskazując na kandydata, na premiera, człowieka, który był jednym z najmniej popularnych ministrów w rządzie Mateusza e, Morawieckiego, tak? Więc... E, Ruch z przedstawieniem tej młodej ekipy przez Donalda Tuska jest ciekawy. Natomiast y, moim zdaniem, żeby ci ludzie zostali zapamiętani, no to już powinni ruszyć z jakimiś działaniami kampanijnymi. a ja na razie o takich działaniach nie słychać. Zresztą premier jest za granicą. Chociaż ministrowie oświaty w polskich kolejnych polskich rządach zwykle mają pod górę, y, to nie jest y, przypadek wyłącznie Przemysława Czarnka. A czy z wystąpienia premiera Tuska udało się, udało się panu wychwycić, które tematy, które wątki mogłyby by mieć znaczenie w zbliżającej się kampanii, czy na to jeszcze za wcześnie? Nie, wydaje mi się, że na to jeszcze jest za wcześnie. No, na pewno tematy, o których y, wspomniałem, choćby temat ochrony y, zdrowia, no, to jest temat bardzo niewygodny dla, dla rządzących, y, a to będzie moim zdaniem temat jeden z najważniejszych w tych kolejnych miesiącach, bo znów też możemy stwierdzić, że żadnej ekipie nie udało się naprawić sytuacji w ochronie zdrowia. Natomiast no, w tym przypadku mamy do czynienia na przykład ze złamaniem szeregu y, obietnic z tym związanych. I czasami jest tak, że politycy składając y, nierealistyczne obietnice w kampanii y, w kampaniach wyborczych, sami stają się zakładającymi zakładnikami tych obietnic. I tak samo było w przypadku stu konkretów pokazanych przez Koalicję Obywatelską. No konkretów, z których większość zrealizowana nie została. Więc na pewno problemem w kampanii, w przypadku Donalda Tuska i jego formacji, będzie no, przymuszenie Platformy, do tłumaczenia, czy Koalicji Obywatelskiej do tłumaczenia się z nierozliczenia tych obietnic. Na pewno to będą tematy, od których premier Donald Tusk będzie chciał uciekać. Wskazując cały czas na zagrożenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ja myślę, że to będzie na Koalicji Obywatelskiej. Znaczy przestrzeganie przed prawem i sprawiedliwością. Mówienie, że ok, może nie wszystko udało się zrobić, ale za rogiem czyha, niebezpieczna koalicja prawicowa, czyli Brown, Mensen, Bosak i Kaczyński. I to pewnie będzie podnoszone przez e, polityków Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele. Natomiast no, wyborcy na końcu, jak zauważył Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, na końcu w wyborach ludzie jednak głosują przede wszystkim portfelem. Jeśli ludzie będą w przyszłym roku przed wyborami widzieć, że ta sytuacja w ich życiu e, finansowa nie jest najlepsza, albo nie jest taką, jaką, jaką chcieli, albo jakiej oczekiwali, no to na, na, na, naprawdę może być różnie, tylko... Z drugiej zaś strony zbyt mało czasu upłynęło, żeby stwierdzić, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią nadziei, która nagle zmieni kraj w krainę miodem i mlekiem płynącym. Znaczy, pod tym względem to na pewno będzie ciekawa kampania. Wspomniał pan o mirze Cęskiewiczu, Ten polityk wypowiedział się też na temat ostatnich wpisów amerykańskiego prezydenta pod obraźliwych, dodajmy, pod adresem papieża, ojca Leona XIV. Uznał to Łomir Cęckiewicz za przekraczanie wszelkich norm. Jak pan ocenia tego rodzaju wypowiedzi? Czyżby to była jakaś forma emancypacji mentalnej? Jakiś, jakiś sygnał zmiany w polskiej polityce, w podejściu do Trumpa? No i to jest bardzo ciekawe, bo ja zwróciłem uwagę na ten wpis, wpis, z którym się zgadzam, bo to, co wyczynia amerykański przywódca, publikując kolejne, nawet nieobraźliwe, no, po prostu skandaliczne posty na, na swojej własnej platformie zresztą społecznościowej w, w Ameryce, tak, porównując się do Jezusa Chrystusa. Tak? Jakby, no, nie chcę nawet opisywać tych grafik, które pojawiają się na kontach Donalda Tuska, ale to jest absolutnie... Trumpa, sparta, no czegoś Trumpa. takiego w, w ogóle... Po, yy, tak, tak, Donalda Trumpa. Yy, w, w historii polityki czegoś takiego nie było. I sami politycy Prawa i Sprawiedliwości, ja mam wrażenie, znowu będą się musieli tłumaczyć z takiego, um, no, nie, nie wiem... Chóra przy... optymizmu. Kura optymizmu wobec Donalda Trumpa, który robi coś, za co ci politycy powinni się chyba wstydzić. tak? I tak, Mniej więcej to samo było w przypadku Orbana. Znaczy politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni się mm, e, zastanowić nad tym, czy warto inwestować e, aż tak w kogoś takiego. Tak? Bo czymś innym jest utrzymywanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a czym innym jest jednak hołbienie Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, który robi to, co robi a robi rzeczy absolutnie skandaliczne, wypowiada się absolutnie skandalicznie, i wydaje mi się, że w niektórych politykach Prawa i Sprawiedliwości czy, czy, czy politykach związanych z, z tym obozem właśnie, jak Sławomir Cenckiewicz, no następuje pewna, pewna refleksja i politycy PiSu sami niechętnie już zaczynają mówić o tym Donaldzie e, Trumpie. Ja sam dostrzegam, że już takiego hura optymizmu nie ma, no ale znów, no politycy PiSu są w pułapce tego, co robili e, jeszcze nie tak dawno, choćby paradując w Sejmie w czapeczkach kołbiących e, e, Trumpa i, i skandując jego e, nazwisko. No to, co robi Donald Trump dzisiaj jest e, na, na pewno problem problematyczne dla Prawa i Sprawiedliwości. No ale z drugiej strony Donald Tusk, polski premier, no nie ma zbyt dobrych relacji z administracją amerykańską, a dobrze by było, gdyby takie relacje miał. Więc no cóż, Zobaczymy, czy Donald Trump, a takie są plotki, takie są pogłoski, też o tym słyszałem, zobaczymy, czy Donald Trump przyjedzie do Polski w roku 2027, czyli w roku wyborczym. Jak to wpłynie na, na, na sytuację polityczną w Polsce, bo to akurat może wpłynąć. No tak, ale bardzo różnie może okazać się też pocałunkiem śmierci. Zobaczymy. Tak. Na pewno sytuacja zewnętrzna będzie miała też wpływ na nastroje w Polsce i będzie od części polityków wymagała nie lada elastyczności. A jeśli chodzi o sytuację po prawej stronie, pan wspomniał, że w ostatnich tygodniach jakby spokojniej w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei można odnieść też wrażenie, że Konfederacja czy Konfederacje też trochę się wycofały. To jest manewr na uzyskanie spokoju i nabranie sił przed zbliżającą się kampanią? Ten spokój jest trochę pozorowany, on jest trochę udawany, bo po tym jak Mateusz Morawiecki udzielił mi wywiadu w Wirtualnej Polsce, po którym znowu zabuzowało w sprawie sprawiedliwości, no to przeciwnicy Mateusza Morawieckiego... W rozmowach nieoficjalnych nie kryli bardzo dużego zdziwienia tym, co Morawiecki zrobił, że znów po tych kilku tygodniach spokoju, czy kilkunastu dniach spokoju, no kilku tygodniach powiedzmy od momentu wyboru Czarnka na kandydata na premiera, że był spokój, a Morawiecki postanowił to przerwać. Wielu polityków, jemu przeciwnych w PiSie, było tym zdziwionych, ale z drugiej strony oni mi mówili, że zrobią coś zupełnie odwrotnego niż zrobił Morawiecki, czyli nie będą odpowiadać na te ataki, właśnie zrobią krok w tył, żeby pokazać, że to oni są bardziej odpowiedzialni, że nie chcą dzielić Prawa i Sprawiedliwości i nawet dzisiaj pytałem, byłem wstępnie umówiony na wywiad z jednym z kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w tej od innej frakcji niż frakcja Mateusza Morawieckiego. Krótko mówiąc, ten polityk jest Polityce Morawieckiemu, Morawieckiego przeciwny, ale on mi powiedział wprost, że jednak tego wywiadu nie udzieli, bo właśnie chce być ponad tym, tak? nie chce wchodzić w te, w te walki, w te spory z, z Morawieckim właśnie, e, wychodząc z założenia, że to Morawiecki na tym straci. Tak? Więc te spory są na chwilę odłożone na półkę, ale one na przykład przy konstruowaniu list wyborczych e, żeby nie powiedzieć, że wcześniej, znowu się odrodzą, bo dopiero konstruowanie list wyborczych na kolejne wybory to będzie festiwal sporów, kłótni, podjazdowych wojen. Opisuję kampanie wyborczą od ponad dekady, więc wiem, jak to wygląda. I teraz też tak będzie y, wyglądać, to nie mam wątpliwości. A sytuację w Konfederacjach musimy zostawić na kolejne spotkanie. Bardzo Pana dziękuję. Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo, Kładam się. Do usłyszenia.